Podnośnik to jest inny nośnik. Podnosić może ciśnienie no znik, krwi. Skontaktuj się z lekarzem, trzeba by na pewno wykluczuj. jest to dla, na pewno to, to dla ciebie dobre. Podnośnik, Podnośnik. informacji Podnośnik. i pozytywnych klimatów nośni. Trzeba, trzeba by na pewno. Zapraszam. Zapraszam. Uhuhu! Uhuhu! <śmiech> Niezależna audycja internetowa Podnośnik, audycja podcastowa z Nowego Jorku Góral się kłania Zapraszam słuchaczy do wysłuchania kolejnego odcinka Po wakacyjnej przerwie, przerwie udanej No ale czas wrócić do rzeczywistości Dzisiaj z lekkim przymrożeniem mucha. Posłuchajmy Artura i Marcina Kolegów z Ameryki Zapraszam Spotkałem się z kolegą Bo kolega jest od tego I wypada czasem spotkać się z nim Siedzieliśmy do rana jego Kochana, donosiła ciągle nowy zestaw. Win. Dobry wieczór. <głos> Ale nie słyszę braw. Właśnie. O to bym cię prosił Marku, żeby nie było tak yy, brzydko. że Jak ja coś mówię, to zaraz mają być brawa, prawda? O zaraz chłonia. Ja się z tym w ogóle nie zgadzam. Ja uważam, to mówiłem ja żąbek. <głos> znaczy Artur mam na imię na nazwisko Wojewski i w ogóle nie chcę być anonimowy, bo po co?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 Ma Martin mówi, oh yeah. Słuchaj, powiedzenie jest jedno, jak, się, jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz. Dlatego sobie nigdy nie ścielę, bo co będę nad ranem się zastanawiał, jak mi było. Tak? Znaczy, tak, ja, ja, ja, ja wam powiem, jak jest. Siedzimy sobie w przystani, sobota jest, wieczorem, Marcin się pyta, czy Adasz lubi czarne dupy. Adasz nie wie, co do końca odpowiedzieć, bo nie wie, jak my zareagujemy. Prawda? A my też lubimy czarne dupy. Jak, jak, jak daleko jest na Queens? Na który Queens, Marcin? O, Queen's Boulevard, zupełnie niedaleko. Już wysyłam car service. Ile ich tam jest? Ale nie, bo jest teraz... Yy, w eterze jest cisza, a to nie może tak być. Na radiu jesteś. Halo. Ja bym zrobił tak, że niby sprawdzam mikrofon. Halo. A ty myśl. Na Queen's Boulevard są dwie dziewczyny, które trzeba odebrać. Gdyby ta audycja była na żywo, to jakiś słuchacz na pewno by zadzwonił. Chętny by był, żeby odebrać. A że ta audycja jest spóźniona, to nic nam to nie daje. Czyli Marcin... Transportu szukamy. Spotkałem się z kolegą, bo kolega jest od tego wypara czasem spotkać się z nim. Siedzieliśmy do rana, a moja ukochana donosiła ciągle nowe zestawy. Cześć, teraz ja z tej strony, Marcin Kurcza. nie mówi z tej strony? Z tamtej. No. Pytanie. Nie pytanie. Pytanie. Ale Pytanie. Nie, nie, ale o to pytanie nie chodzi, Marek. Bo Pytania... chciałem tylko powiedzieć, żeby Miodek to usłyszał, to bym się w grobie przewrócił. Nie mówi się z tej strony ja. Bo wiadomo, że ty mówi... jesteś z tej strony. Redaktor zadał pytanie, co sądzisz o Ameryce? Ja sądzę, że Ameryka to kochany kraj. Jestem tu 8 lat, oczywiście 8 lat na klawuchę. W żargonie więziennym znaczy to, że jestem tu nielegalnie. To nie znaczy, że pobiłem klawisza, że jestem na klawuchę. Ja na białą łęce. Chyba u matki 9 co chciałem powiedzieć o sobie mam piękny jacht firmę na Manhattanie i kurwa problemy finansowe Żaruję. problemy finansowe objawiają się tym że nie wiem co zrobić z pieniędzmi kurwa. a wszyscy mówią, że Ameryka jest w ogóle zupełnie do niczego znaczy chciałem tutaj tylko, bo wypowiedź kolegi jest tendencyjna jeżeli chodzi o jacht, to jest zupełnie do remontu ta firma na Manhattanie to jest na Manhattanie Avenue która jest na grimponcie. A z pieniędzmi to nie ma co robić, dlatego, bo cóż można zrobić z dwoma dolarami, prawda? Zgłupiał mi do reszty, ale nic, zaraz przyjadą czarne dziewczyny. E, nie, bo w Polsce to tak. Mam kuzyna w Polsce. Pozdrawiam. Jakby słuchał podnośnika, bo warto. I mówi tak, ta czarna, ja mówię, to w Polsce macie czarne, bo w Polsce czarna to brunetka. I tu się robi tak. Ta... Ja. Czarna jest Czarne... Hello, Captain Joe. What's up? I don't know. Czarną to widziałem w Krakowie, panie. W Krakowie. Człowiek raz był. To mówił e... jarząbek. <laughs> jadą dziewczyny, napijemy się wódeczki. Padną dupeczki albo odwrotnie. I chciałem tylko powiedzieć, Marcin, o twoim jachcie, prawda? Człowiek, który jest tu nielegalnie... Nielegalnie, zupełnie nielegalnie. W ogóle nikt. Yy, to tak jakby w Polsce przełożyć to On tutaj robi w, tak jak w Polsce robią yy, Rumuni Rumuni Taki mniej więcej amerykański Rumun To taki amerykański Rumun w Ameryce Albo Bułgar jakiś Nie Bułgar tak Na Bułgara to nawet nie wyglądasz Na Rumuna bardziej Znaczy da, na Włocha Chyba na klacie tego Włocha Słuchaj W życiu takiego Rumuna w Polsce By nie było stać na jacht A taki nasz polski Rumun w takiej Ameryce, ma jacht pełnooceaniczny, znaczy jakby się uparł... ru Tak, bo jaki jest rekord świata? stopowa Przecież nie wróciła masz nie się połamał. Nie, Australijka wróciła. W życiu teraz daczka popłynęła. Znaczy nie, nie, nie zanudzajmy ludzi o, o, o jachtach, po co ich bogactwem w oczy kłóć. <głosy> tak. O, poczekaj. A żebyście wierzyli, że jesteśmy w Ameryce? Polish because we don't no, no, we either. have, we have I'm half Polish. Oh, you're half Polish? Oh, the better half, have, my okay. Mother, you want to say can something to radio? Yeah, no, we have radio play play play here. We live on the radio. We have radio hello To all the people. Well, to, to all, this is in Poland or here? This is, uh, I don't know any Polish, uh, but uh, po the Polish. all I can say about the Poles is the Poles brought down the Russian Republic. Thank, Thank God for the Polish people, Włodzimierz. Oh, and I, uh, he's he's one of my heroes in this country. <laughs> I think he helped to rid the world, or at least the United States and Russia, of the problems between the two countries by okay. by ending Russian occupation. Right? Bravo! <laughs> that's that's from a Brooklyn half Polish Brooklyn, Brooklyn guy. Enough. <laughs> <laughs> The, the, the, the, Pol the Polish people that come to this country are, are hard-working individuals that have the American spirit. They're, uh, uh, uh, uh, they're entrepreneurial. They work hard. <laughs> They drink a little too much uh, <laughs> vodka, but... Uh, <laughs> but. <laughs> my, my name is Tom Lynch, and I'm from Brooklyn. Thank <laughs> you, Oj, śląsk... śląsk czy nie śląsk? Ja jestem z pod Warszawy. Yy, ja, ja zapytam Marku, jeżeli ja pociągiem do Warszawy miałem 4 dni, to znaczy, że jestem z pod Warszawy, nie? No. Ja... Ja pociągiem, o, zobacz, ja pociągiem do Warszawy, to miałem 4 dni, czyli jestem z po Warszawy, prawda? Bo to nie jest ważne jaka jest odległość, tylko jak szybko pociąg jechał, prawda? Ja mam 8 godzin z drzewki do Warszawy. Byłem raz, 8 lat temu. To znaczy, to wtedy jak leciał do Stanów, no. Nie, pójtałem, że drogi to nie latam. O, tam zaraz drogie! Ja kupiłem, nie, naprawdę, i tutaj chciałem pochwalić lot. Rzadko mi się zdarza. Bo ja kupiłem e, swój bilet, a wyjeżdżam za tydzień do Polski po 17 latach, po raz pierwszy. I kupiłem swój bilet w październiku ubiegłego roku. Za ile? 480 dolcy. Dolary. dolary. 480 dolary, ale z miłą niespodzianką, bo jak wszedłem teraz na internet, żeby go zweryfikować, to dostałem e-maila od lotu że bardzo nam przykro, cieszymy się, że pan bilet kupił, ale nie może pan wylecieć z Polski 13, tak jak pan chciał, bo będziemy asfaltować lotnisko. I to są te polskie realia. No nie ma u nas tego w Ameryce. Naprawdę, nie chwaląc Ameryki, chociaż ją bardzo kocham, że ktoś będzie asfaltował lotnisko, no to nie ma wylotów, no. Bo my mamy tutaj, przynajmniej na każdym lotnisku mamy dwa pasy. Ja nie wiem, co wy tam macie w tej Warszawie. A New Jersey Tour Pank ma nawet cztery pasy w jedną stronę i nie ma kolizji czołowych, tylko są, kurwa, owijanki w kurwa, traków 18-kołowych u nas. Dziękujemy panu. Temu panu już nie dolewać. Chodziło o pas startowy z lotniska. Ja wiem, że pytania są tendencyjne, ale proszę nie podpowiadać. Więc są realia, których się nie da zmienić. U nas nie ma czegoś takiego jak zamknięte lotnisko. W powietrze nie mogą być wysadzone lotnisko, jeszcze czegoś takiego w historii nie było. I proszę tutaj nie... Absolutnie... Żadnych takich... To, to jakaś jest... Ale o co chodzi? Gdzie wysadzono lotnisko w Ameryce kiedykolwiek? I to jest właśnie to, o czym mówię. To jest to niedouczenie tych naszych nielegalnych... Polaków, którzy człowiek robił na skefrach. Siena... Sie, no tak, po 17 latach papiery dostałem. Nie, nie, chciałem, chciałem tylko powiedzieć tak, że nikt nie wysadza lotnisku u nas, nie słuchajcie. Te wieżowce też nie padły, to była bzdura. Kto? Dla papierów. No i dobrze, że moja żona ma członka. Przynajmniej nie muszę się przejmować, że że sąsiad... Jak coś, to sąsiadkę pyka, nie sąsiad z sąsiadem się pyka. <grywa> Pozdrawiam wszystkich z, z Europy, a, a, Irlandii, Anglii. Ale to jest właśnie podnośnik, niecenzurowany. On chce zrobić tak, żeby było śmiesznie, że my się wypowiadamy na poważnie, a oni z nas się śmieją. Jak się mieszka? To ja wam może wyśpiewam. O, kolega opowie jak się mieszka, bo akurat mieszka, bo ja to. Wynajęte mieszkanie kekraci na ścianie, zasiano Meksykanie. Jest... Zasiano Meksykanie, głośne stękanie, noce nieprzesłane, telefony do domu, godziny przegadane, listy i zdjęcia, oczy zapłakane, trudne pytania, ciągle te same, jak mi tu jest, wrócę, czy zostanę? Dziękuję, to mówił Marcin. <laughs> Znaczy tak, ja akurat z kakrociami nie mam problemów, yy, dla, dlatego że mój piesu zjadł wszystkie kakrocie, yy, wymiotuje teraz często, ale por, poradzimy sobie z tym. Yy, jeżeli chodzi o mieszkanie, to jest yy, przyjemnie, można mieszkać naprawdę, jeżeli ktoś chce. Słuchaj synu, ta to ci opowie, jak na jazkowie stawiał pierwsze kroki. Ulaski miłoki, dolarna farna, stariał. Adidasy i kurtka pytarta, w portfelu magiczna zielona karta, bez języka naprawdę niewiele warta. Oto Ameryka, droga otwarta, gazeta w łapie, na pracę polowanie, wynajęte tanie, byle jakie mieszkanie. Kakrocie na ścianie, za nią Meksykanie, głośne stękanie, noce przesłane, telefony do domu, godziny przegadane. Listy i zdjęcia, oczy zapłakane, trudne pytania.